O matce boskiej, to bardzo dobrze. Bo no tak, z jednej strony możemy, tak możemy po prostu wziąć sobie na uwagę i tak powiedzmy do rozmyślań, że jest różnica między tym, co chcielibyśmy usłyszeć, a tym, co powinniśmy usłyszeć. O, to było tylko drugie, to nie I drugie. Tak, a o matce bożej to jest bardzo dobry temat. Jest stare takie powiedzenie De Maria Nunquam satis O Matce Bożej nigdy dość Jest książeczka, bardzo piękna Klasyka duchowości maryjnej To jest traktat o doskonałym nabożeństwie Do Najświętszej Maryi Panny. Traktat, który został napisany Przez pewnego księdza Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort tercjarz dominikański ta książeczka miała swoją przedziwną historię, przez wiele lat ukryta była na dnie kufra, co przepowiedział jej autor, a potem, że zrobi zawrotną karierę. I ta książeczka rzeczywiście była i jest podręcznikiem duchowości maryjnej, i pobożności maryjnej i pobożności katolickiej, bo właśnie przez to, że maryjnej to katolickiej, dla wielu. Na przykład Karol Wojtyła, jako student, jako pracownik Solwaju w czasie okupacji, czytywał tą książeczkę i zwana niebieską książeczką, bo zwykle była w okładce niebieskiej i nawet gdzieś tam jest zachowana z plamami kwasu z Solwaju. Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Święty Ludwik Grignon de Montfort kardynał Wyszyński też tą książeczkę czytywał. No po prostu to jest klasyka, to jest jedno z dzieł podstawowych. Powiem, powiedzmy, jest to kryptoreklama, ale tę książeczkę mamy w zakrystii u nas. Także jeżeli ktoś by się skusił na to, żeby nabyć i mieć u siebie w swojej biblioteczce i podręcznej i do tego zaglądać, to można sobie to nabyć. Tę książeczkę można przeczytać jednym tchem ale tylko raz, drugi raz jednym tchem się nie da przeczytać, tak przypuszczam, raczej ją się wtedy czytuje, żeby po prostu nasiąkać tą, tą treścią, tą atmosferą tej książeczki, bo jest, jest coś nieuchwytnego. Atmosfera tego tekstu jest taka wzniosła, jest taka pociągająca zdumiewająca. Sformułowania wydają się być takie barokowe nieco, a po prostu one przez tą barokowość sformułowań, one nadają ten smaczek dostojeństwa, pewnej takiej celebracji, namaszczenia. I wówczas ceremonie są po to, żeby je ceremonialnie sprawować. Ceremonialne sprawowanie ceremonii jest właściwym sposobem na to, by podkreślić wagę wydarzenia i podkreślić ważność osób uczestniczących w tym wydarzeniu. Bezceremonialność, czyli takie, pewne, pewna forma niechlujstwa, niedbalstwa, pewna, pewne zaniechanie jakichś elementów ceremonii powoduje, że nie ma w nas, nie rodzi się w nas z, z tego scenariusza bezceremonialnego, nie rodzi się w nas przekonanie, żeby to było ważne. Raczej przeciwnie. Że to jest mało ważne. Że to jest takie, takie nieważne. Że to jest takie powszednie. Takie zwyczajne. Takie, takie pobieżne. Czyli na przykład wspólny posiłek w domu. Ceremonialnie sprawowany. Nie to, że zacznę, bo już jest na stole, Tylko pomodlimy się i zaczynamy razem no to wtedy to no, yy, działanie wielu wzmacnia, wzmacnia to przeżycie. Msza święta ceremonialnie sprawowana, czyli z namaszczeniem, czyli ze starannością, yy, z tą uwagą, uwagą, którą podejmują wszyscy, po jednej i po drugiej stronie ołtarza, by swoją uwagę skupić na Panu Jezusie. No to wtedy właśnie rodzi się w nas to przeżycie z tego namaszczenia, przeżywanie urodzin, imienin, jakichś jubileuszy wymaga pewnej oprawy. Prawda? Również dekoracji. Tak? I, I wówczas to stanowi taką ceremonię, która podkreśla ważność. Więc, więc ta książeczka ma w sobie taką nutę ceremonialności. Trochę tego barokowego języka czy sformułowań stylistyka która, po prostu styl, czasownik na końcu użyty. Na przykład, czyli coś tam, coś tam i wydarzyło. Po prostu narasta i czasownik jakby jeszcze, to jest taka łacińska składnia troszkę. To po prostu ta atmosfera wtedy jakoś tak nas uderza. I wówczas gotowi jesteśmy, no właśnie... Mamy pokusę, żeby tak troszkę z przymrużeniem oka na to patrzeć, ale, ale z drugiej strony jest jakaś w tym zachęta. Jest, jest ten haczyk te, właśnie tej, tej podniosłości, treści, które tam są. I o Matce Bożej. Ta książeczka, o której, to, którą tutaj Wam zalecam jako lekturę, zawiera w sobie treści, które są aktualne do dzisiaj. Dzisiaj mamy wielu, którzy próbują katolików pozbawić pobożności maryjnej pod przykrywkami zdrowej pobożności maryjnej, żeby nie ująć chwale Pana Jezusa, Syna Bożego, Syna Maryi, żeby nie było żadnych przerostów, żeby Matka Boża nie była bardziej czczona niż Pan Bóg. I to po prostu taka postawa asekuranstwa i lęku jest bardzo niewłaściwa. Zdradza niezrozumienie dla zamysłu Bożego. Otóż chwalić Matkę Najświętszą, głosić jej chwałę, uwypuklać jej przymioty i doskonałości, którymi sam Bóg ją obdarzył, pełnię łaski jej głosić, prawda? pełnią łaski jest Pan Jezus w mocy Ducha Świętego, który staje się w niej ciałem, z jej krwi, i z jej ciała wzięte, które potem możemy powiedzieć, że to ciało wzięte Maryi w tajemnicy wcielenia Chrystus Pan zanosi w ofierze Ojcu Niebieskiemu, jakby cząstkę swej matki w sobie Odrębna osoba, oczywiście, ale przecież z niej wzięte w tym całym zamyśle stworzenia Bożego i, i płodności ludzkiej, człowieczej, przewidzianej przez Pana Boga. I to człowieczeństwo zawieszone na krzyżu, z martwych, skrzeszone, a w tajemnicy eucharystycznej dane nam na pożywienie. Prawda? To po prostu zdumiewa, że, że możemy dostrzec. Ten kapłański rys Matki Najświętszej. Tak jak ja wspomniałem dzisiaj o tym geście. Biały obrus rozłożony na podłodze. Młody ksiądz Plęka i rodzice przez błogosławieństwo jak gdyby na tym korporale składają w ofierze y, dziecko, które jest z ich krwi, z ich kości, z ich ciała, z ich miłości. Bogu składają w ofierze, prawda? Jak gdyby wyrzekają się tego swojego dziecka dla Boga. Także ten rys po prostu kapłański ofiarniczy w miłości Matki Najświętszej, no możemy tak postrzegać. Jej przywileje niepokalanego poczęcia, dziewictwa, jej przywilej w wniebowzięcia, jej przywilej Bożego macierzyństwa, czyli bycia Matką Bogu dla Boga. Prawda? I teraz dyskutowany i rozważany jeszcze wszechpośredniczki łask, czy współodkupicielki, prawda? rozważamy kolejne, to są, to są jak klejnoty, którymi sam Pan Bóg ją przyozdobnił. Ona nic sobie nie wzięła. Ona wszystko otrzymała. To, kim jest, to jest za sprawą łaski Bożej. To jest za sprawą opatrzności Bożej, mądrości i wszechmocy, Miłosierdzia Bożego. Pochwały, które my możemy wypowiedzieć względem Matki Najświętszej i ją uczcić tymi naszymi słowami, pieśniami, są niczym, są prochem wobec tego, jak Matkę Najświętszą pochwalił sam Pan Bóg. Przecież, czytając Ewangelię Świętego Łukasza, znajdujemy tam kapitalny i jeden z podstawowych tekstów których Bóg zwraca się do Matki Najświętszej. Tajemnica zwiastowania. To przecież nie wymyślił sobie Archanioł Gabriel. To nie, jest, to nie jest jego tekst. Nie on jest autorem. On jest posłańcem. I on wypowiada słowa zawierające wolę Bożą. Zamysł Boży względem niej. I pr proszę zwrócić uwagę słowa Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Ona nie doznała zakłopotania z powodu zjawienia się anioła u niej. Nie obecność anioła sprawiła ją zakłopotanie, ale jego słowa. Czyli z tego możemy wnioskować, że królowa anielska w sposób naturalny żyła w obecności aniołów. To było coś zwyczajnego, codziennego. Jest piękny film dwuczęściowy o ojcu Pio. I fragmencik taki. Jako mały chłopiec ucieka przed psem, który pojawia się w całym tym filmie, uosabiając napaści szatana na niego, siły ciemności demoniczne, które chcą mu szkodzić ucieka przez puste pole i chroni się do szałasu spleconego z patyków. I tam już jest bezpieczny. Ten pies warczy, chce na niego się rzucić, ale, ale te, te patyki po prostu splecione w szałas go chronią. Odchodzi, potem znika ten, ten, ten pies, a z dali gdzieś tam przychodzi kapucy. Nie pamiętam nie imienia. I zagląda przez te szpary i pyta się, jak masz na imię? Francesco, a gdzie jest twoja mama? Poszła na zakupy, zaraz wróci. A co ty robisz? A bawię się i wpuszczę tego kapucyna do środka. A czym się bawisz? I pokazuje kapucynowi obrazki, figurki, Matki Najświętszej, Pana Jezusa, świętych. Pyta się kapucyn, ty ich znasz? Tak, przychodzą czasami do mnie i rozmawiamy. Naprawdę? Pyta się Fra Francesco. Kapucyna, a, a do ciebie nie, nie przychodzą, ty... No nie, do mnie. Na no, to Francesco. e, ty chyba mówisz tak przez skromność. <grywa> Dlatego małego było czymś normalnym, zwyczajnym, codziennym obcować z Panem Jezusem, matką najświętszą, świętymi. I on nie wyobrażał sobie inaczej, że ktoś, że ktoś może tego nie mieć. I po prostu. Cytuję ten fragmencik filmu po to, żebyśmy, żeby was, w was natknąć takim przeczuciem, że Matka Najświętsza, Królowa Anielska, ona nie jest zakłopotana z powodu zjawienia się anioła. Bo przypuszczać możemy, śmiało, że było dla niej czymś naturalnym żyć w obecności aniołów. Codziennie, powszednie, zwyczajnie. Ona zakłopotała się z powodu jego słów a nie z jego obecności. A które to słowa były dla niej tym, tą trudnością? Słowa, które są jej nowym imieniem. Nowym imieniem. Nowe imię w tradycji biblijnej to jest, czy zmienić imię, czy nadać nowe imię, to dać powołanie. Był Szymon, a potem był Kefas. Był Szabeł, a potem był Paweł. Był Natanael, a potem był Barnaba. Był, był Abram, potem Abraham. Prawda? I w tym momencie też jest zmiana imienia. Znamy jej imię, Maryja z Nazaretu. A nowe imię, które zostało użyte, to jest pełna łaski. Ona nie tylko nie jest napełniona łaską, ona jest pełnią łaski. Można potraktować to rzeczownikowo a nie przymiotnikowo. Że to jest rzeczownikowo, czyli istotowo. Ona jest pełnią łaski, bo Bóg w niej jest wszystkim. I teraz, jeżeli Bóg ją tak pochwalił i obdarzył ją powołaniem pełnią łaski, którym jest szczegółowe wytłumaczenie Archanioła Gabriela, poczniesz Syna Bożego. Będziesz Matką Boga. Boga Rodzicą to właśnie w tym to jest to powołanie, które, które realizuje nowe imię i pochwała, którą Archanioł Gabriel wypowiada znalazłaś łaskę w oczach Boga podobasz się Bogu czyż to nie jest największa pochwała nie ma większej, to Bóg ją chwali, więc jeżeli my chcemy chwalić Matkę Najświętszą możemy próbować, jeśli nas tylko nas stać żeby bez granic, żeby bez oporów, bez jakichkolwiek hamulców Matkę Najświętszą chwalić, jak tylko możemy. I tak nie dorównamy pochwałą, które sam nasz Pan i Zbawiciel Matkę Najświętszą obdarzył pochwałami. Kobieta, która z tłumu woła, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, któreś sał. Czyli ta kobieta woła, Panie Jezu, jaką musi być szczęśliwą ta kobieta, która jest Twoją matką? Jak, szczę jak szczęśliwą musi być ta kobieta, że ma takiego syna? Jak szczęśliwą musi być ta kobieta, która Ciebie karmiła piersią? Która Ciebie tuliła do siebie? Która Ciebie przewijała? Która Ciebie pieściła? Która patrzyła w Twoje oczy? Która uczyła Ciebie mówić? Uczyła Ciebie chodzić? Która otoczyła Ciebie troską? Jakże szczęśliwą musi być ta kobieta, i czy Pan Jezus odpowiada? Owszem! Wyobraźcie sobie, Pan Jezus mówi: owszem! Tak, jest szczęśliwą. Ta kobieta jest szczęśliwą. Czy nasze pochwały mogłyby wyprzedzić i zdystansować to szczęście? I tę pochwałę to słówko jedno: owszem? A jeżeli weźmiemy ciąg dalszy. Ale błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Czyż ona nie jest tą pierwszą, która słucha? Czyż ona nie jest tą pierwszą, która odpowiada, fiat, na to Słowo i zachowuje to Słowo? I biegnie. Ten film, pasja Melania Gibson. Pamiętacie, powiedzmy, wspomnienia z dzieciństwa Pana Jezusa? Matka Najświętsza widzi, jak upada i biegnie, żeby nie pozwolić, by Słowo Boże upadło. Także, moi drodzy, ta książeczka uczy nas, że my nie jesteśmy w stanie przesadzić w pobożności maryjnej. Jest to niemożliwe. Jest to po prostu niemożliwe. Bo jeżeli sam Pan Bóg ją tak chwali, to przecież On nie da się wyprzedzić w hojności. On się nie da wyprzedzić. A jednocześnie, ile my możemy sprawić radości Panu Jezusowi, gdy będziemy z Nim się ścigać w tych wyścigach, które na pewno przegramy, żeby uczcić Jego Matkę. Dlatego De Maria Nunquam Satis. Ta książeczka zawiera też pewne treści, przekonanie, że, że pobożność Maryjna jest znakiem wybrania do nieba. No bo jakby z tej zwykłej prawidłowości. No ci, którzy sprawiają przykrość Panu Jezusowi, no, no, nie będą mieli udziału w Jego radości, skoro sprawiają Mu przykrość, prawda? Więc, więc pobożność Maryjna, która jest tą, tą troską zwyczajną, taką codziennością. Zdrowaś Mario, pieśni Maryjne, godzinki, różaniec, strojenie o wizerunków Matki Najświętszej kwiatami. Prawda, troska o to, żeby były zadbane. Po prostu taka zwyczajność, taka codzienność. Tak jak ona tak codziennie i zwyczajnie troszczyła się o Syna Bożego, który był powierzony jej trosce i trosce jej męża, świętego Józefa. Świętego Józefa, który bronił dobrego imienia swej żony. Zauważcie, ja święty Józef to jest mężny, mężny w obronie dobrego imienia swojej żony. On nie pozwoli, by, by ktokolwiek złego pomyślał o jego żonie. To, jest, to też jest szalenie ważne. Bo święty Józef, mąż sprawiedliwy, którego Bóg wybrał, na to, by był mężem Maryi i tutaj przez to małżeństwo był ojcem dla Syna Bożego. Bo oczywiście nie jest naturalnym ojcem Pana Jezusa, ale przez to małżeństwo pełni rolę ojca. I, I to, że on chciał ją oddalić potajemnie, by nie narazić jej na zniesławienie. Szukał sposobu, by uchronić ją przed pomówieniami. Nie rozumie spraw wszystkich, ale pouczony we śnie okazuje posłuszeństwo Bogu. Ale to, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby no, jak gdyby głosić Dzisiejszym mężczyznom, żeby bronili dobrego imienia swoich żon. To jest. No i teraz my włączamy się właśnie w tę troskę, żeby bronić dobrego imienia Matki Najświętszej, żeby głosić jej chwałę, żeby głosić jej wielkość. Wielkość, która ma swoje korzenie w Bogu, bo to. Bóg obdarza ją powołaniem i nazywa ją nowym imieniem pełna Bo to Bóg jej oddaje siebie bez reszty i nic więcej nie jest w stanie jej dać. Siebie daje i nie skąpi. Ona przyjmuje. Bóg w niej jest wszystkim. Wszystkim Bóg w niej jest. I dla niej. I w niej. Więc chwalić Matkę Najświętszą to podziwiać i kontemplować cuda, Cuda Bożej łaski, cuda Bożego miłosierdzia, wszechmocy miłosierdzia Boże. I teraz zobaczmy, gdy my pod krzyżem widzimy Matkę Najświętszą, umiłowanego ucznia i Pan Jezus, który jak w pierwszym zwiastowaniu za pośrednictwem Archanioła Gabriela to powołanie do macierzyństwa dla Boga było jej zwiastowane, to teraz już bez pośrednictwa anioła. Ale sam Bóg Bóg w ciele ukrzyżowany, Bóg w ciele umierający, Bóg w człowieczeństwie wziętym właśnie z niej, umiłowane dziecko, umiłowanej matki, prosi swoją rodzoną matkę, by ona podjęła się powołania macierzyńskiej troski wobec jego zabójców. Wobec grzeszników, wobec jego zabójców i tych prześmiewców, i tych szyderców, i tych kusicieli, którzy stoją pod krzyżem. Jeśli zejdziesz z krzyża, uwierzymy w Ciebie, uratuj siebie i nas, a uwierzymy w Ciebie, kusicieli. Tych, którzy są obojętni, tym, którzy przechodzą, wzruszają ramionami i idą dalej. I prosi swoją matkę, kochaj ich, przyjmij ich, jako swoje dzieci. I teraz spójrzmy na nią, jak wielką musi być to miłość, skoro zdolna jest do takiej ofiary, by siebie poświęcić i podjąć się tej posługi, tego powołania macierzyństwa wobec zabójców i krzywdzicieli własnego syna. Zdarzyło się, że do naszego sanktuarium przyjechało małżeństwo z synem. Chłopak miał około 15-14 lat. Od czwartego roku życia, czyli już prawie jedenaście, ciągle choruje na raka jakiegoś. I to powodowało różne perypetie. Dzieciak jest już zupełnie zmęczony życiem. Już jest stary życiem. Apatia. Jemu się już nie chce chcieć. Niczego. Jemu się nie chce chcieć. taki epizod, kiedy matka z synem wyszli, został ojciec i mi opowiada ten ojciec, że kiedy miał 7 lat i tam pospierał się z kolegą w szatni, czy nawet uderzył tego kolegę, czy popchnął tego kolegę, czy to była jego odpowiedź na zaczepkę kolegi, czy sam zaczepił. Nie jest to tak ważne jak to, że ojciec tego kolegi zbił tego, tego chłopca. Siedmiolatka. No, no, no może nie, nie zakatował, ale, ale po prostu no, uderzył, czy skarcił no, niepomiernie, nieproporcjonalnie między wzrostem, wagą, wiekiem i pewnie nieproporcjonalnie do winy. I ten ojciec płacze. Po prostu nie mógł obronić własnego syna. Przed tak jawną niesprawiedliwością. To podobna sytuacja, prawda? Matka Najświętsza jest pod krzyżem. I nie może obronić swojego Syna przed tak jawną niesprawiedliwością. A jeszcze Syn prosi ją żeby była matką dla zabójców, dla krzywdzicieli. Jakże wielką musi być to miłość, skoro zdolna jest do tak wielkiej ofiary, do tak wielkiego poświęcenia. Prawda? Przebaczyć, wyrzec się zemsty, przyjąć, przytulić, wychowywać, troszczyć się. Także no Matka Najświętsza no nie inaczej. Po prostu nie inaczej. Ona nie umie inaczej. Nie umie inaczej, jak tylko powierzyć siebie i wszystko, co jej jest oddane Bogu, swojemu synowi. W natchnieniach i, i, w, i w tym napełnieniu mocą Ducha Świętego. Ona była pierwsza napełniona Duchem Świętym. Potem towarzyszy apostołom i uczestniczy w drugim posłaniu Ducha Świętego, konstytuującym Kościół, jak gdyby no, no, dosłownie mistyczne ciało Chrystusa. I jest matką, prawda? Może jeszcze jeden wątek bym Wam podpowiedział. Otóż pochwał Matki Najświętszej w Nowym Testamencie jest mnóstwo. Tylko uważnie czytać. Święty Paweł, jak mówi o Nowym Człowieku, pisze o Nowym Człowieku, to, to tam są treści dotyczące też Matki Najświętszej. Jak święty Paweł pisze, że przed założeniem świata zostaliśmy umiłowani przez Boga, przed założeniem świata i zostaliśmy przeznaczeni, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, no to przecież świętą i nieskalaną przed obliczem Boga jest Matka Najświętsza. A my, nasza droga do tej świętości i nieskalaności idzie przez konfesjonał, przez, przez pokutę, przez, przez nawrócenie. Matka Najświętsza dzieła pokuty podejmowała niezawodnie nawrócenia niekoniecznie, bo nie musiała. Ale, ale czyli cierpliwe znoszenie trudności czyż nie jest, nie jest w duchu pokuty właśnie, i miłości Boga. Znajdziemy wiele innych tekstów u św. Pawła. To tylko tak pozornie wydaje się, że św. Paweł tylko w liście do galatów napisał o Matce Bożej, ale tam co chwilę, list do Efezjan, do Koryntian, do Rzymian. Niezawodni. Przecież o niej można też zrozumieć słowa Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra. Nie dla ich wygody, dla dobra. Z tymi, którzy Go miłują i we wszystkich wydarzeniach ich życia. Matka Najświętsza Boga kocha więc niezawodnie należy do tego grona i jest nawet pierwszą spośród tych, którzy przeżywają to szczęście i, i ten dar współpracy, jak, którą Bóg podejmuje z nimi, dla ich dobra. Otóż epizodik, który na pozór wydaje się, że nie związany jest z Matką Bożą, ale ja spróbuję udowodnić, że jest. Uboga wdowa, która wrzuca dwa pieniążki, jeden grosz, całe swoje utrzymanie i Pan Jezus ją pochwalił. Otóż kobieta w owym czasie miała trzy tytuły do utrzymania. Czyli dlatego, że jest córką, ale tylko do czasu, bo gdy dorosła, to wyszła za mąż i wówczas ma utrzymanie dlatego, że jest żoną i dlatego, że jest matką. Mamy wdowę, która ma jednego syna już martwego w nami. Prawda? Pan Jezus przywraca życie temu chłopcu i oddaje go matce, żeby się matką opiekował. Prawda? Otóż ta kobieta, uboga wdowa, nie ma nic. Nie ma dzieci, nie ma męża, dwa pieniążki, jeden grosz wrzuca do skarbony świątyny. To jest jeden element. Być matką, być żoną i matką, to mieć utrzymanie. Drugi element to jest w psalmie yy, takie wyznanie ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Czyli ta ufność w Bogu pokładana. I, I tak uboga wdowa w Bogu pokłada nadzieję, najwięcej wrzuciła do tej skarbony. Matka Najświętsza gdy wyszła za mąż no to poszła z domu. No. tak I ma utrzymanie dlatego, że jest żoną. I dlatego, że jest matką. Umiera mąż, a potem syna oddaje na służbę, do spraw ojca. Oddaje jeden pieniążek, oddaje drugi pieniążek. Całe swoje utrzymanie oddaje Bogu. I ona na Bogu się nie zawiodła. Bo ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Także Pan Jezus, wypowiadając słowa pochwały wobec tej ubogiej wdowy, chwali swoją własną matkę. W tej, w tej konkretnej kobiecie, która przechodzi, On dostrzega po prostu też swoją matkę i ją chwali, że ona Bogu oddała całe swoje utrzymanie i na Bogu się nie zawiodła. No to teraz chwalić Matkę Najświętszą, to za tymi pochwałami no, niech idzie też naśladowanie. Czyli właśnie ta ufność, zabierzenie, powierzenie się, to przekonanie, że woda potrzebujemy bardziej niż ryba wody, czy ptak powietrza pod skrzydła, po prostu potrzebujemy bardziej. I ta ufność, że nam Bogu się nie zawiedziemy, bo gdy Go miłujemy, to On sam współdziała z nami we wszystkich perypetiach naszego życia dla naszego dobra, niekoniecznie dla wygody. Tak, dobrze, tak. No to odmówmy, Anio Pański. Ojca i Syna i Ojca Świętego. Panią Pański, zjazdowo Panie i Maryi. Panie i Maryi. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Bóg między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mach do Boża. Bóg uświęca nami i Teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie bez słowa Ciebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Radna, proszę, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej A słowo stało się ciałem i Mary między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty módl się za nami grzesznymi, teraz i w Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko. abyśmy się w, sprawie, się, w sprawie, się łasły Twoją, prosimy Cię, Panie, raz wdać serca nasze, abyśmy się za zwiastowaniem angielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego. Przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było początku, i zawsze, na ja Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała ja Ojcu i Synowi ja ja i ja Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek, Radzi, im dać palnie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Synu, i Ducha Świętego.